Dostawa ta mogła przynieść ogromne zyski, ale też i poważne straty w następstwie zatopienia statków przez wrogą koalicję. Królowa dwukrotnie wysłała w ten sposób zboże w 1693 i w 1694 roku. Okręty jej miały różne przygody. Były na przykład zagarnięte przez Holendrów, a odbite przez Francuzów, a część ładunku przemokła. W rezultacie pierwsza wyprawa przyniosła ogromne zyski, a druga niewielki deficyt. Nie była to jedyna transakcja handlowa Marii Kazimiery. W Warszawie na obecnym placu teatralnym wzniosła ona w latach 90. wielki dwupiętrowy budynek nazwany Mary Odgrywał rolę hali targowej, zajazdu i giełdy. Znajdowały się w nim 54 sklepy, które odnajmowała kupcom różnej narodowości. Pobożna kulowa, żeby moralnie wesprzeć współwyznawców, w miejscu, gdzie zbudowano obecnie fronton Teatru Wielkiego, wzniosła katolicką kaplicę. Marywil był źródłem poważnych dochodów monarchini. Po wyjeździe ulubionej córki Jan III jeszcze bardziej przygasł i zestarzał się. Czasami jednak polował i zajmował się ogrodnictwem. Maria Kazimiera była w tym okresie wręcz wzorową żoną, dbałą o zdrowie męża, dostarczającą mu rozrywek. Często grywali razem w karty i wspólnie słuchali dumek kozackich lub spacerowali, która jednak zbytecznie pić królowi jego mościowi nie dopuszczała. Kolewiczostwo mieszkali bądź w Warszawie, bądź wyjeżdżali na Śląsk do Oławy. Był to dla nich zły okres, bo 12 lipca 1695 roku zmarła jedna z ich córek, a wkrótce potem spłonął pałac Kazimierzowski, będący ich siedzibą. W dodatku Jakub poróżnił się z rodzicami, gdyż urządził jakiś zamach na skarbnika ojca Wulczyńskiego. Niechętny procesarsko nastawionemu pierworodnemu Marysieńki poseł francuski, Opad Poliniak, korzystając z tego wykroczenia, radził parze królewskiej zawczasu uporządkować swoje sprawy, ażeby zabezpieczyć się przed tym szaleńcem. Młodsi synowie zaczęli romansować i szczególnie piękny Aleksander szerzył podboje wśród dam. Królowa trzymała się dobrze, budziła się około dziesiątej, modliła się i rozmawiała z domownikami. O jedenastej szła na msze O czternastej jadła z mężem obiad, potem przyjmowała wizyty, grała w lombarda a latem spacerowała. Lubiła otrzymywać prezenty. W związku z tym po liniach podarował jej piękny pierścień, a od Włocha Alfirenniego otrzymała baranka z puchu Będziego, imitującego wełnę, który podnosił się za naciśnięciem sprężyny. Miał on chorągiewkę, a na niej wypisano bardzo drobnym pismem słowo Alleluja 18 250 razy. To jest tyle, ile dni liczyła wówczas Maria Kazimiera. Wiosną 1696 roku stan zdrowia Jana III znacznie się pogorszył. Odczuwał silne bóle, a z powodu duszności musiał spać siedząc. Podawano mu m.in. rtęć. Dużo leków dostarczał poliniak, gdyż w interesie Francji było, aby monarcha nie umierał. Specjalnie sprowadzony egzorcysta wypędzał szatana z każdego preparatu, który chory zażywał. 29 kwietnia w Warszawie odbyło się czterogodzinne nabożeństwo na intencję wyzdrowienia monarchy. 29 maja królowa zwołała w Wilanowie konsylium z udziałem wszystkich miejscowych lekarzy, na którym odczytywano też opinie wielu sław medycznych z Rzymu, Brukseli i Paryża. Zdecydowano się na lecznicze kąpiele, w związku z czym powstał problem doboru właściwego uzdrowiska. Marysieńka, która chciała poznać zięcia, Popierała zwolenników Akwisgranu, ale zorientowawszy się, że mąż takiej podróży nie przeżyje, zdecydowała się na Wiesbaden. 2 czerwca Rada Senatu wyraziła zgodę na wyjazd monarchy za granicę. Planom tym opierał się sam zainteresowany, który chciał udać się na Ruś, wierząc, że pomoże mu jedynie powietrze stron rodzinnych. Król jednak nie zdawał sobie sprawy z grożącego mu niebezpieczeństwa i ciągle nie sporządzał testamentu. A Maria Kazimiera nie potrafiła zdobyć się na odwagę, żeby mu o tym przypomnieć. Wreszcie poprosiła o pomoc biskupa Załuskiego, który miał o tej sprawie napomknąć, jeżeli nadarzy się stosowna chwila. Marysieńka coraz więcej myślała o własnej przyszłości. Wobec narastających zatargów z najstarszym synem chciała, aby Sobieski wysłał swoje pieniądze do Francji. W tym samym czasie królewicz Jakub zjednywał sobie oficerów gwardii, planując zagarnąć skarby ojca natychmiast po jego śmierci. Monarchini rozważała też perspektywę przyszłej elekcji, nie zdobywając się jednak na żadną decyzję w tej sprawie. Roztrząsała kandydatury synów lub zięcia, ale z zainteresowaniem słuchała, że o koronie myśli także ambitny Benedykt Sapiecha, gotowy w tym celu ją samą poślubić. Pogłoski takie doszły także do Sobieskiego i w marcu stały się przyczyną burzliwej sceny między małżonkami, kiedy król nie chciał mianować wojewodą czernichowskim jakiegoś zwolennika Sapiechów, którego popierała Marysieńka. Na przełomie maja i czerwca Maria Kazimiera szczególnie często naradzała się nad przyszłą elekcją z ambasadorem Francji, opatem Poliniakiem i prymasem Polski, kuzynem męża, kardynałem Radziejowskim, nadal nie podejmując żadnej decyzji. 15 czerwca 1696 roku Jan III pojechał powozem na krótką przejażdżkę, ale wrócił z gorączką, silnie kaszląc. Żona czuwała przy nim dwie noce. 17, poczuwszy się lepiej, Sobieski polecił wynieść się na fotelu do parku. Nadbiegła wówczas królowa i kazała przenieść go w miejsce osłonięte od wiatru. Tu spostrzegł, że nie czuje zapachu kwiatów. Po południu, siedząc ubrany w łóżku, rozmawiał z czterema duchownymi — jezuitą, ojcem Wota, opatem Poliniakiem, biskupem Załuskim i dominikaninem Skoprowskim. Niespodziewanie przewrócił się i stracił przytomność. Zawadząca Marysieńka ślubowała wznieść kaplicę, jeżeli mąż odzyska przytomność i zdąży wyspowiadać się przed śmiercią. Aleksander i Konstanty wyprowadzili matkę, aby zaoszczędzić jej przykrego widoku. Chor jednak odzyskał przytomność, wyspowiadał się u Skoprowskiego, a na prośbę Rafała Leszczyńskiego mógł mu jeszcze podać rękę. Mimo to wieczorem zmarł. Biskup Załuski poinformował o tym Marię Kazimierę. Później zwiastun ponurej nowiny napisał, Ból królowej jest tak wielki, że byłby niesprawiedliwy ten, kto przeczyłby jego ogromowi. Niemniej życie ma swoje prawa. Marysieńka, będąc idealną żoną w czasie choroby męża, natychmiast po jego zgonie zaczęła myśleć głównie o sobie. Można spekulować, że po utracie wieloletniej podpory poczucie zagrożenia zdominowało w niej smutek i nastroje żałobne. W każdym razie śmierć Jana III niespodziewanie wywołała serię skandali rodzinnych związanych z walką o spadek, co jednak w bardzo dużym stopniu było także winą najstarszego królewicza. Zdaniem niektórych świadków prawie natychmiast, kiedy królowi zamknięto oczy, Maria Kazimiera kazała znosić rzeczy wartościowe z całego Wilanowa do własnych pokoi. Jednocześnie Jakub na wieść o śmierci ojca przybył z Marywilu na zamek i odebrawszy przysięgę wierności od załogi komendanta życzliwego sobie wojewody ruskiego matczyńskiego, zapieczętował skarby Jana III. Stamtąd wysłał do matki biskupów Poznańskiego i Inflanckiego z kondolencjami, ale i z ostrzeżeniem, że obawiając się naruszenia założonych przezeń pieczęci, nie pozwoli jej tu przybyć. Niemniej następnego dnia królowa wdowa w towarzystwie młodszych synów i kilku dostojników przywiozła zwłoki małżonka. Rozegrała się wówczas gorsząca scena, gdyż królewicz nie wpuścił konduktu żałobnego. Dopiero gdy wojewoda Leszczyński i biskup Załuski przeniknęli jakoś na dziedzinie zamkowy, udało im się skłonić Jakuba do otwarcia bramy. Syn przepraszał nawet matkę, ale ta pozostała nieubłagana. Po kilku dniach wystawiono na pokaz ciało zwycięzcy z podwiednia. Tym razem źródłem zgorszenia stała się Marysieńka, która odmówiła wydania korony, motywując to obawą, że Kulewicz ją zagarnie. Dopiero persuazje prymasa skłoniły Marię Kazimierę do przyozdobienia szczątków Jana III w sposób godny monarchy. Mniej głośne były inne formy walki między matką a synem. Każde z nich chciało opanować Żółkiew, drugie miejsce, gdzie zgromadzone były skarby Sobieskiego. Pierwszą próbę zajęcia tego zamku przez Jakuba udaremnił życzliwy marysieńce Hetman Jabłonowski. Później jednak Kulewicz wszedł w posiadanie ojcowskiej rezydencji i także tam przez pewien czas nie wpuszczał przybyłej monarchinii, a uczynił to dopiero 17 lipca pod wpływem nalegań młodszych braci. W okresie bez królewia władze jako interlex sprawował prymas życzliwy Sobieskim. Wezwany przez Marię Kazimierę 24 czerwca odbył on uroczysty wjazd do Warszawy i od razu rozpoczął godzenie zwaśnionej rodziny. Obiecał królowej na razie nie zwoływać rady senatu, aby szokujące nieporozumienia nie stały się przedmiotem obrad i mogły być rozwiązane pomiędzy matką i jej dziećmi bez udziału obcych. Wprawdzie gorszącej niesnaski budził już podział dóbr ruchomych, to jednak główny przedmiot sporu był następujący. Jako żona Sobieskiego marysienka miała dwie oprawy. Pierwszą przyznał jej Jan po ślubie, a drugą Rzeczpospolita po koronacji. W związku z tym powstał problem, czy ten drugi akt unieważniał, jak to twierdzili synowie, wcześniejszy. Wobec braku zgody w rodzinie Rada Senatu musiała wyznaczyć specjalną komisję, która sterowała rokowaniami, i zapewniła im mniej drastyczny przebieg. W rezultacie Marysieńka wytargowała ogromne odszkodowanie, 5 milionów złotych polskich, oraz jaworów w charakterze dożywocia. Ze znanych rezydencji ojca Jakub otrzymał złoczów, Aleksander Wilanów, a Konstanty Żółkiew. W sprawach elekcji Maria Kazimiera nie miała ustalonych poglądów i przez dłuższy czas wahała się pomiędzy jedną z czterech możliwości – Poparciem kulewicza Jakuba, jako mającego z pomiędzy członków rodziny najwięcej szans na uzyskanie korony, wysunięciem kandydatury młodszych, bardziej kochanych synów, a zwłaszcza Aleksandra, zaproponowaniem jakiegoś Polaka, wchodził w rachubę głównie Jabłonowski lub Francuza, ewentualnie księcia Wądom, który by ją samą poślubił, sprzyjaniem zięciowi biorącemu pod rozwagę możliwości ubiegania się o tron Polski. Nie ma danych, żeby Sobieska próbowała coś uczynić dla zapewnienia sobie korony, choć taką ewentualność uważał za dość prawdopodobną Ludwik XIV. I nawet gotów był ją w pewnym okresie poprzeć, a część szlachty temu w jakimś stopniu sprzyjała, uważając za najtańsze rozwiązanie. Zbyteczna oprawa dla drugiej królowej. Może najpełniej ilustruje stosunek Marii Kazimiery do elekcji jej wypowiedź w rozmowie z Poliniakiem. — Poświęcę całe mienie aby koronę zatrzymać w rodzinie, a jeżeli ją utracę, to niech z niej korzysta, kto chce. Kiedy indziej oświadczyła temuż rozmówcy, że choć Jakub jest złym synem, to jednak będzie go popierać ze względu na mój dom, na siebie samą i na korzyści młodszych braci, gdyż tylko on ma realne szanse uzyskania tronu. Nie była jednak pod tym względem konsekwentna i po jakimś kolejnym nieporozumieniu, kierując się chwilowym wzburzeniem, zawołała wobec kilku obecnych przy niej senatorów. — Wprawdzie nie z rodu, ale jednak z uczuć jestem Polką, dlatego posłuchajcie mojej rady, nie obierajcie nigdy na tron mego syna Jakuba. Pierworodny także kiedyś publicznie oskarżał matkę, że w złości wrzuciła do ognia jakiś akt darowizny Jana III dla małżonki królewicza. O okresowych zaostrzeniach tarci rodzinnych świadczy m.in. następujący fakt. Któregoś dnia w towarzystwie prymasa Jakub wybrał się na Marymont, aby przeprosić matkę za kolejny incydent. Na wieść o tym Maria Kazimiera wyjechała do Warszawy, a mijając powóz syna, zakazała woźnicy zatrzymać się, a nawet ostentacyjnie zakryła twarz chustką. W chwili śmierci ojca najstarszy królewicz miał rzeczywiście duże szanse na uzyskanie korony. Przede wszystkim w myśl niepisanej tradycji dotąd zawsze wybierano syna zmarłego monarchy. Poza tym Jan III usilnie zabiegał o skaptowanie pierworodnemu zwolenników, wśród których najważniejszymi był prymas Radziejowski, wnuk Sobieskiej, ciotecznej babki Jakuba i hetman Jabłonowski. Wreszcie ożeniony z siostrą cesarzowej, Kulewicz był mocno popierany przez Leopolda I. Jednak dlatego właśnie miał on wroga w Ludwiku XIV, a w Polsce jego głównymi przeciwnikami stali się Lubomirscy i Sapiechowie. O ile najstarszy syn Marysienki cieszył się poparciem Wiednia, to na młodszych początkowo stawiał Wersal. Przyszły król miał poślubić księżniczkę Kondy, jedną z córek księcia Henryka. Na liście sporządzonej przez Ludwika XIV dopiero dalsze miejsca zajmowali inni kandydaci. Sam książe Henry Condé, jego kuzyn książe Conti i elektor bawarski. Młodszym sobieskim królu Słońce przed samą elekcją nadał ordery świętego ducha. Jednak ani Aleksander, ani Konstanty nie mieli ambicji rządzenia i nigdy nie wysunęli swoich kandydatur. W dodatku byli nie tylko lojalni wobec starszego brata, ale go słuchali we wszystkich ważniejszych sprawach. W rezultacie pobyt młodszych królewiczów w Paryżu październik 1696, luty 1697 nie miał celów politycznych, a dostarczył matce sporo zmartwień z powodu młodzieńczych wybryków. Zapomnieliście prawie o Bogu, Prowadzicie życie rozpustne i chulaszcze, wiadoliła w listach Marysieńka. W pewnym okresie Maria Kazimiera namawiała także zięcia, do którego zawsze miała jakąś słabość, aby ubiegał się o koronę. Jednak ponieważ najstarszy syn Maksymiliana, z pierwszego małżeństwa, był oficjalnym, powszechnie uznanym następcą swego ciężko chorego, ciotecznego dziadka Karola II, to elektor spodziewał się, że w każdej chwili zostanie regentem Hiszpanii i przeniesie się do Madrytu. Niemniej do Polski wysłał swego posła, księdza Skarlattiego, ale więcej, aby pilnował interesów rodziny żony, niż żeby wysunął jego własną kandydaturę. Rzeczywiście wysłannik występował na rzecz Jakuba Sobieskiego i to on ostatecznie pogodził królewicza z matką. W tym okresie 3 lutego 1697 roku w Brukseli zdecydowanie postanowiono nie wystawiać kandydatury Maksymiliana. Niemniej w Warszawie wysuwano pod adresem Wittelsbacha różnorodne zarzuty, między innymi takie, że gdyby zdobył koronę, to królowa przez córkę, a przez męża jej siła dokazywać by mogła zawziętością. Z oskarżeniami tymi rozprawiały się zalecenia na tron Polski księcia bawarskiego, w których pytano retorycznie, czy to każdy mąż żony niewolnikiem, a elektor żonę dla siebie ma, nie siebie samego dla żony – Pierwszym większym wydarzeniem w czasie bez bezkrólewia był sejm konwokacyjny. Sejmiki, jak napisał prymas Radziejowski do kardynała Barberini, wykazały nadzwyczajną niechęć umysłu wobec domu królewskiego, a zwłaszcza wobec królowej. I w instrukcjach domagały się, żeby zgodnie ze zwyczajem Maria Kazimiera i jej synowie w okresie poprzedzającym elekcję opuścili Warszawę. Sądzono, że przebywająca w żółkwi Marysieńka zatrzyma się tam na dłużej. Tymczasem przed samym Sejmem wróciła ona statkiem do Warszawy i zamieszkała na zamku, choć na ręce prymasa wpływały listy, żeby jej tam nie wpuszczać. Później w Sejmie mówiono wręcz o wypędzeniu królowej. Ona sama skarżyła się w licznych listach na niewdzięczność Polaków dla pamięci króla, który naród okrył sławą, a teraz jego żona i dzieci traktowane są jakby były dziećmi Żyda lub złodzieja. Po długich targach skłoniono Marię Kazimierę do wyjazdu na Marymont a młodzi synowie 5 października wyjechali do Paryża. Podobno właśnie wówczas monarchini zaczęła rozważać możliwość zamieszkania w Rzymie. Na razie, listopad, pojednała się ostatecznie z najstarszym kulewiczem. Obrady Sejmu przebiegały burzliwie. Nastroje wrogie sobieskim były na tyle silne, że rozważano wniosek o konfiskatę wszystkich dóbr nabytych przez Jana III w czasie panowania oraz o odebranie kulewiczom tytułów książęcych. Dlatego też, gdy Sejm został zerwany, mówiono, że nastąpiło to za pieniądze Marii Kazimiery. Dzięki opanowaniu buntu skonfederowanych wojsk przez zwolennika Jakuba Hetmana Jabłonowskiego, któremu w dodatku Marysieńka udzieliła pożyczki na opłacenie żołdu, nastroje wrogie dynastii zmalały. Niemniej nie trwało to długo. Ogromnie niepopularna była zwłaszcza owdowiała monarchini, a wrogowie twierdzili, że kogo ona poprze, to ten na pewno nie zostanie wybrany na króla. W dodatku pojawili się nowi, groźni rywale do tronu. Jednym z nich był Fryderyk August, elektor Saksonii, znany z sprzymierzeniec cesarza, co w dużym stopniu pozbawiło Jakuba poparcia szwagra. A w wyniku pertraktacji Poliniaka z Lubomirskim, kandydatem francuskim zamiast wymawiających się młodszych Kulewiczów, stał się książe Conti. W tym okresie Maria Kazimiera zawrzała nienawiścią do posła francuskiego, Pata Poliniaka, który nie tylko pozbawił Jakuba wielu zwolenników, przez przechwycenie i ogłoszenie jego korespondencji z cesarzem, ale spowodował ponadto skreślenie z listy kandydatów Ludwika XIV i jej młodszych synów. Wprawdzie Poliniak w trzygodzinnej rozmowie usiłował pozyskać owdowiałą monarchinie dla kandydatury księcia Conti, ale spowodował tym tylko wzrost jej wrogich do siebie nastrojów. Maria Kazimiera zaczęła teraz szkalować dawnego przyjaciela w listach do Paryża, głównie do siostry de Betune, i spowodowała nawet ponowne, znów odrzucone, propozycje Wersalu pod adresem Aleksandra i Konstantego. Poza tym, nie panując nad nienawiścią, zjawiła się z kilkoma dworzanami pod nieobecność opata w jego mieszkaniu i zebrała swój portret podarowany gospodarzowi przez Jana III. Oni miała francuska służba, nie stawiała żadnego oporu, odmawiając jedynie przyniesienia drabiny. W związku z czym Sobieska kazała jednemu ze swych ludzi ustawić krzesła na stole i w ten sposób zdjąć obraz. Poseł Ludwika XIV skarżył się, że stracił wówczas nie tylko ofiarowaną mu podobiznę, ale i wartościowe ramy, które sam kupił. Następnego dnia Maria Kazimiera odesłała Poliniakowi pierścień otrzymany odeń kiedyś na imieniny. Rola polityczna Marysieńki spadła wówczas do zera. Na skutek stanowczego wezwania prymasa Maria Kazimiera dość potulnie opuściła Warszawę, i popłynęła 10 kwietnia do Gdańska, dokąd przybyła 30 kwietnia 1697 roku. Była tam przyjęta z należytym szacunkiem. Witający ją mieszczanie stali szpalerem od bramy żuławskiej, którą wjechała, po kwaterę przy długim targu, gdzie oczekiwali ją burmistrzowie. Mowy okolicznościowe wygłaszano w specjalnie żałobnie ozdobionej sali, a w czasie pięciogodzinnej uczty kolowa siedziała pod czarnym bardachimem. 6 maja salwami armatnimi, paradą, garnizonu i bankietem witano ją w Wisło-Ujściu. Marysieńce w czasie całego pobytu w Gdańsku towarzyszył ojciec. Tam odwiedził ją pierworodny i tam powitała wracających z Francji młodszych synów, którzy po drodze gościli w Brukseli u siostry. Próbowała jeszcze działać. Napisała na przykład do cara Piotra I, prosząc go o poparcie rodziny Sobieskich. W listach do kilku biskupów Sama proponowała wstawkę do przyszłych pakta konwenta po ewentualnym wyborze Jakuba, żebym żadne rzeczy ani w promocje się nie wdawała, a więc godziła się całkowicie zostać odsunięta od wpływów, czym chciała rozbroić opinię. W Gdańsku dowiedziała się o wyniku elekcji. Była ona podwójna. Prymas ogłosił królem Francuza, a biskup kujawski Sasa. Na Jakuba, którego oficjalną kandydaturę zgłosił poseł cesarski, biskup Pasawy, Lamberg, co popierali obaj młodsi bracia, głosowało głównie województwo krakowskie. Najstarszy Sobieski na próżno próbował jeszcze walczyć. Nieprędko zrozumiał, że związany licznymi więzami z elektorem Saksonii cesarz obecnie pragnie od młodszego szwagra tylko jednego, aby nie mieszał się w sprawy wewnętrzne Polski i nie utrudniał tym sojuszu Wiednia z Dreznem. Marysieńka napisała patetycznie do synowej, że zrobiła dla Jakuba wszystko, co dobra matka jest w stanie dla syna uczynić. Spośród obu elektów Sas był szybszy i już 15 września został ukoronowany na Wawelu. Natomiast Francuz spóźnił się. W niewielkim stopniu przyczyniła się do tego Maria Kazimiera, która mieszkając w Gdańsku u Pocztyliona przechwytywała korespondencję pomiędzy Paryżem a Poliniakiem, odsyłając z znienawidzonemu ambasadorowi puste koperty. Miała też przyczynić się, że miasto Gdańsk uznało królem polskie Augusta II Wettina, który już w sierpniu przysłał do wdowy po Janie Sobieskim ministra Saskiego Fleminga z uprzejmym listem i wyrazami szacunku. Wkrótce potem na wybrzeżu pojawiła się flota francuska wioząca księcia Conti, ale ten, nie znalazłszy ani dostatecznej liczby zwolenników, ani spodziewanego entuzjazmu, Wkrótce wrócił do swojej ojczyzny. Jego stronnicy na starali się zjednać mu o wdowiałą obiecując, że królewicz Aleksander zostanie zięciem nowego władcy. Dopiero gdy Francuzi odpłynęli, Maria Kazimiera 19 listopada 1697 roku opuściła Gdańsk, udając się do Warszawy. Królowa wdowa postanowiła nawiązać poprawne stosunki z Augustem II. W tym duchu pisała do Jakuba na Śląsk, ale najstarszy syn nigdy nie uznał Sasa królem Polski, mimo nacisków Wiednia i osobistych ponagleń cesarzowej. Natomiast młodsi kulewicze brali udział w koronacji towarzyszy w podróży z Krakowa do Warszawy i zaprosili go do Wilanowa, który nowemu monarsze bardzo się spodobał. Później Sobiescy brali udział wraz z Augustem w kampanii tureckiej, bywali na balach i bankietach oraz uroczystościach związanych z zawarciem pokoju. Również Maria Kazimiera kilkakrotnie widywała się z następcą męża. Przybywszy do Warszawy, Sas bezpośrednio po wysłuchaniu nabożeństwa złożył wdowie wizytę, a ona w sierpniu specjalnie przyjechała z Jaworowa do Lwowa, aby spotkać się z królem, któremu towarzyszyli jej młodsi synowie. Udzieliła mu nawet pożyczki, a on w stosunku do niej zachowywał się z należytą galanterią. Za aprobatą Marysieńki jej zaufany ojciec Zwota we wrześniu 1697 roku został spowiednikiem nowego monarchy. Wszystko to jednak były tylko pozory poprawnych stosunków. August II słusznie widział w rodzinie Jana III ewentualnych pretendentów do tronu, a ci zdawali sobie sprawę, że ze strony władcy nie mogą liczyć na życzliwość. W tej sytuacji dojrzała myśl o opuszczeniu Polski powzięta przez Marię Kazimierę jeszcze w czasie bez królewia. 27 maja 1698 roku Rada Senatu zezwoliła, aby owdowiała monarchini, wyjechała na dwa lata do Włoch. Dla wszystkich było jasne, że będzie to wyjazd na zawsze. Przed odjazdem kulowo odbyła kilka podróży po kraju, zabezpieczając swoje dobra. Najwięcej czasu spędziła na Rusi, zwłaszcza w Jaworowie. Pobyt w Rzymie wymagał zgody papieża. Odmowa gościny wdowie po obrońcy chrześcijaństwa nie była jednak możliwa. W dodatku Inocenty XII, dawny nuncjusz w Polsce, był osobistym znajomym, który kiedyś dawał ślub w wojewodzinie Zamojskiej z Młodym Sobieskim. Niemniej do ustalenia pozostawało wiele szczegółów. Główne pertraktacje w tej sprawie Marysieńka prowadziła za pośrednictwem wysłannika swego zięcia, księdza Skarlatiego. Oficjalnym powodem wyjazdu było szukanie pociechy duchowej. Opuszczała Polskę cała rodzina, gdyż Marysieńka zabierała ukochaną wnuczkę Marię Kazimierę, córkę Jakuba oraz ojca kardynała d'Arkien. Młodzi królewicze mieli u niej spędzać znaczną część czasu, a nawet pierworodny planował przenieść się do Włoch, gdzie cesarz obiecał mu księstwo Piombino, aby tylko nie zakłócał dalszych stosunków Habsburgów z Sasem. Do otrzymania tego państewka wprawdzie nie doszło, ale najstarszy syn bawił w Rzymie u matki przez dwa miesiące. Orszak Królowej składał się z kilkudziesięciu ludzi. Zabrała ze sobą z Wilanowa wszystkie najbardziej wartościowe meble, tkaniny i obrazy i wzięła też pozostałe przy życiu wielbłądy, które Jan III zdobył pod Wiedniem. 2 października 1698 roku wyruszyła z Jaworowa. Odprowadzał ją brat hrabia Malini, obaj młodsi kulewicze i młoda przyjaciółka Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska. 29 października Marysieńka na zawsze opuściła granicę Rzeczypospolitej, a na Śląsku, zanosząc się gorzkim szlochem, pożegnała ją Sieniawska. Do Wiednia Sobieska wjechała inkognito i tam wraz z synami i wnuczką spotkała się z parą cesarską. Później jechała przez posiadłości nieobecnego w swym kraju zięcia, który jednak nie pozwolił, aby Teresa Kunegunda przybyła powitać matkę. 21 stycznia 1699 roku, przejeżdżając przez Wenecję, zamówiła nabożeństwo za duszę z małego małżonka. Legat papieski witał ją nad padem i wręczył brewe zawierające różne odpusty. 19 lutego odbył się uroczysty wjazd do Bolonii. Wieczorem na balu zaszła niecodzienna sytuacja, kiedy prawie stuletni pradziadek Darkien tańczył z kilkuletnią prawnuczką. W Loreto Maria Kazimiera pobożnie zwiedziła sanktuarium. 23. wjechała inkognito do Rzymu, a następnego dnia zamieszkała w pałacu Odeskalki, uprzejmie odstąpionym przez bratanka papieskiego, niedawnego kandydata do tronu polskiego. Była to dawna siedziba królowej Krystyny Szwedzkiej. Cała podróż stała się ogromnym triumfem, bo wszędzie witano monarchinie jako wdowę po wielkim wodzu chrześcijaństwa. Ponieważ stroje i karety przygotowano nie od razu, pierwsza wizyta u papieża miała charakter nieoficjalny. Trwała ona pół godziny, a rozmowa dotyczyła wspomnień z Warszawy. Uroczysta audiencja odbyła się 26 marca 1699 roku. Maria Kazimiera jechała w karecie zaprzężonej w osiem koni, poprzedzanej przez trzy inne poszustne. Po przyjęciu królowej papież pobłogosławił cały jej orszak. Rozpoczęło się życie codzienne w Rzymie, polegające na spacerach, wizytach kardynałów, uczęszczaniu na nabożeństwa do różnych kościołów i pobożnym zwiedzaniu klasztorów żeńskich. W pewnym okresie posądzano pod starzałą Marsieńkę o kokietowanie Pietra Otoboniego, kardynała, protektora Francji. — Chcę wierzyć, że granice przyjaźni nie zostały tu przekroczone — napisał z tego powodu jeden z dostojników watykańskich. Niekiedy urządzano wycieczki w okolice Rzymu. Największą z nich była wyprawa do Neapolu w roku 1707. Brało w niej udział 300 powozów, a królowa podróżowała incognito jako księżna jarosławska.